wam was pięknie, mieli słuchacze. Historia, którą chcę wam opowiedzieć, zaczyna się na szosie za miastem. Pewien sympatyczny pan wybrał się samochodem na ryby. Jedzie sobie, jedzie, śpiewa swą ulubioną piosenkę, a samochód pomrukuje z uciechem. Samochód nie wygląda może zbyt okazale, ale jak to mówią, da się lubić, nazywa się, wiecie ja? Trapcio. Trapciu? Trapciu. Proszę cię, zwolni. Dojeżdżamy do wioski. Dobrze wychowane samochody, jadąc przez wioskę, zawsze zwalniają. Uważaj! Krowa! I to na samym środku szosy. Odczuj się, bo nie możemy przejechać. Słyszysz, co do ciebie mówię? Czemu tamujesz ruch? Czyżbyś nie wiedziała, że szosa przeznaczona jest dla samochodów, nie dla krów? O znakach drogowych też nie słyszałaś. Słyszałam, ale mnie one nic, a nic nie obchodzą. Coś podobnego nie obchodzą ci znaki drogowe, Kom, to potrzebne. Są miasto szpecowe, Drogowe znaki. Zrozum, że każdy znak drogowy o czymś mówi, przed czymś ostrzega. Widziałeś kiedyś z bliska znak drogowy? nie Przecież tego się nie je. Czy naprawdę nie wiesz, do czego służą znaki drogowe? Gdy na sosie legnie się, myśli, że znaki drogowe są po to, by dawały cienie. Słuchaj, Trapciu. Musimy ją stąd wypłoszyć. Wiesz co? Zatrąb głośno. Nie, ale a, albo nie. Albo nie. Lepiej całej siły warknij silniki. Albo, albo jeszcze lepiej. Zatrąb i warknij jednocześnie. No. Przygotuj się. Raz. Trapciu, ona nas atakuje. Śmiało, Trapciu, nie dajmy się. Troszkę do tyłu, troszkę w bok i do ataku. Zatrąpmy sobie jeszcze raz, a potem pełnym gazem naprzód. O, udało się. Niebezpieczeństwo za nami. <śmiech> Widzisz, Trapciu? odważnym szczęście sprzyja <śmiech> teraz pojedziemy z górki, z górki z górki, z górki <śmiech> słuchaj no Trapciu mi się, że coś tego skrzypi zatrzymajmy się i sprawdźmy skrzypienie to dobiega z rowu, przy którym stoimy ej, kawalerzy! To ty skrzypisz? Ja... Ja nie skrzypię. Ja płaczę. Rzeczywiście, to skrzypienie zupełnie przypomina mi tego. No, płacz, tak. Powiedz mi, kochany, po pierwsze, jak masz na imię, a po drugie, dlaczego skrzypisz? Dlaczego płaczesz? Mam na imię Dodo, Aha. a płaczę, dlatego że, że zgubiłem piłkę i, i uciekł mi autobus. Z, zgubiłeś piłkę? No przecież widzę, że piłkę trzymasz w tego, no, w ręku. Bo, <gry> tak. bo ją znalazłem, ale a. autobusu... Już na przystanku nie było! Aha! O ile dobrze zrozumiałem, to piłka wypadła ci na szosę, gdy Aha. autobus zatrzymał się na przystanku i ty za tą piłką wybiegłeś, Aha. tak? Nie bardzo, bardzo niedobrze. Po pierwsze, nie wolno wybiegać za piłką na, na tego, na szosę, bo to grozi wypadkiem, a po drugie tego, po, po drugie tego, co po drugie. Po, po drugie, pom, pom, pom, po drugie pom, pom, proszę pana, ja proszę. muszę dostać się do miasta. Aha, Gdyby moja babcia wiedziała. Znowu skrzypi. No przestań, przestań. Nie mogę zawieźć cię do miasta, bo jadę w przeciwną stronę na ryby. Ty, tapciu? Co ty wyprawiasz? O, o, o, o, widzi pan? Ten śliczny samochód chce zawieść mnie do miasta. Słyszy pan? On mówi, że chce. No, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Siadaj za mną. Jedziemy. paniale się jedzie. Proszę pana. Bo i, bo i samochód nie byle jaki. <grym> <Proszę pana, grym> czy ja mogę do pana mówić, wujku, pumpu, pumpu? Pum? Mów, mów sobie, jeśli chcesz, ale, ale skąd ci to przyszło do głowy? <grym> bo właśnie jadę do prawdziwego wujka, który na mnie czeka. A, a, a. Babcia odprowadziła mnie do autobusu, a wujek miał a, a. wyjść na dworzec, ale... Autobus już pewnie dawno na dworzec przyjechał Aha. Wujek poszedł do domu i co teraz będzie? <śmiech> nie, nie, nie, nie, martw się Odwiozę cię do twojego wujka a, a, a, gdzie on mieszka? Mieszka w mieście ba, w mieście W mieście już jesteśmy, ale tu jest bardzo dużo ulic A przy jakiej ulicy mieszka twoi... twoje wujek? Przy jakiej ulicy? Nie no. Wiedziałem ale zapomniałem. <grym> Wiedział, ale, ale zapomniał. No, słyszałeś trapciu coś podobnego? Wiedział tego, ale, ale zapomniał tego. No, <grym> to nie no. Przestań, nam no, przestań skrzypieć, no. no. nie płacz, nie płacz. Może coś wymyślę, Wymyslej, tylko, tylko muszę się trochę skupić tego. No. Przypomnij sobie nazwę tej ulicy. Postaraj się mój chłopcze dobrze, no, no Myśl, myśl o tym z całej siły, no? no, no, no. Postaram się, wujku, pumpu, pumpu. Myślisz? Myślę. Z, z całej siły. Z całej siły. No, no i.. I co? O, doma. Tak. Przypomniałem sobie, ta ulica nazywa się Oranżadowa. Oranżadowa, Oranżadowa, mamy ją wreszcie, to jest ta, to jest ta, Oranżadowa. Tralalala, tralala. La, la, la. A, nareszcie. Już, już, już, już. już, już, już. Zdaje się, że nie bardzo wiem, gdzie jest ulica Oranżadowa. Czekaj, ja pójdę dowiedzieć się, a wy tu grzecznie poczekajcie. Dodo, uważaj, żeby ktoś nie zrobił trapciowi tego krzywdy. Ogromnie lubię samochody. Wy chyba też, prawda? Żadnemu nie zrobiłbym krzywdy i na pewno nie ma dziecka, które chciałoby skrzywdzić samochód. Nie rozumiem, co miał na myśli wujek Pumpu Pumpu. Powiedział, Dodo uważaj, żeby ktoś trapciowi nie zrobił krzywdy. Hej, przestań kopać ten samochód. Uch, ty łobuziaku, jak śmiesz znęcać się nad samochodem. Co ci obchodzi ten głupi trabant? To nie żaden głupi trabant. To mój kochany przyjaciel trapcia. A w ogóle samochodów nie wolno kopać. Ani rysować patykiem. Jeśli nikt cię tego nie nauczył, to, to ja cię zaraz nauczę. Ty, ty mnie nauczysz. Ty mnie nauczysz. O, Sotogari! No! No podejdź! No podejdź! de. Nooo! No, or... Zbliźgłym się! Z, na gwaśne jabłko! Ale a, a, akurat nie mam czasu! Czasu? Uchima te! Nooo! Or... Odwagi nie masz! No, no, ale za to mam brata! Wiesz, jest taki duży ten mój brat, to taki! Już mi się z tobą policzył. I z tym głupim trabantem też! Jeszcze tu jesteś? No. Pokaż, prawdziw, czy cię ten łobuziak nie porysował. Och. A więc jednak są dzieci, które krzywdzą samochody. Na pewno wiele mógłbyś o tym powiedzieć. Szkoda, że nie umiesz mówić. A, właśnie, że umiem. O, o, o, kto to? Kto to powiedział? Przecież tu nikogo nie ma. I, i, i jak to? A, a nie ma. A ja to co? Trapciu! Więc ty mówisz? Mówisz ludzkim głosem? Mówię, nie ze wszystkimi chcę mi się rozmawiać, ale, ale z tobą mogę, bo cię lubię, bo jestem twoim przyjacielem. Och, to wspaniałe, to cudowne, hip hip hura! Na znak zawartej przyjaźni daj rękę Trapciu! A, ale samochody nie mają rąk Mają koła Wszystko jedno Dawaj koło Oj. To mój przyjaciel Trapcio Niech każdy o tym wie Ja bardzo lubię Trapcio A Trapcio lubi Stąd piątek czy niedziela Ja z tobą będę ze mną ty Gdy ma się przyjaciela Wesoło płyną dni Ty ma się przyjaciela Wesoło płyną dni To mój przyjaciel Toto Niech każdy o tym wie Ja bardzo lubię Doda A Toto lubi mnie I w piątek czy niedziela Ja z tobą będę ze mną ty ty masz przyjaciela, wesoło płyną dni, się przyjaciela, wesoło płyną dni. Nie masz pojęcia, Trapciu, jaki jestem szczęśliwy Nawet nie marzyłem, nawet nie śniło mi się, że moim przyjacielem zostanie prawdziwy, piękny samochód no, no, ta, taki piękny to ja chyba nie jestem. Niektórzy to wprost mówią, że jestem brzydki i, i, i, i, i mały. Jesteś bardzo ładny. A że trochę mały, jak się chce, można szybko urosnąć. A? Kakao z pianką. Lubisz? A, a, a, a, nie, nie wiem. Jedyny napój, który dają mi pić to brr, benzyna z olejem. Ach ich benzyna z Olejem. Biedny trapcio. Zaraz przyniosę ci coś dużo lepszego. O. Wodę sodową o. z sokiem malinowym. Aha. Aha. Wraca wujek, pumpu pompu. Wujek wraca? Aha. Dodo, to mam do ciebie prośbę. To, że umiem mówić, niech zostanie między nami. Dobrze? Trapciu, możesz na mnie polegać. No, wiecie co, z sobą Żadową, to nie jest najlepiej. Nikt nie wie, gdzie ona tego... gdzie jest. Ja może pójdę do biura adresowego, a jeśli tam nie będą wiedzieli, pójdę chyba do biura rzeczy zagubionych. Gdzie może być ta ulica? Hmm? O! Właśnie nadjeżdża jeden z moich znajomych. Właściwie i nie bardzo mi wypada, ale zaryzykuję. Nie. Panie Polonezie! Panie Polonezie! Czyżby ktoś mnie wolał? Tak, do, ja wołałem, nie, no, to znaczy ja nie wołałem, tylko ja o, ośmieliłem się pana zatrzymać. Ja serdecznie przepraszam, ale czy byłby pan tak dobry i... Nie, czy byłby pan tak uprzejmy Pojechał. O, to bardzo elegancki samochód. Zawsze językiem się plączę, gdy go zobaczę. O! Jedzie Łazik. No z nim rozmawiam się dużo lepiej. To jest samochód terenowy. W Wojsku służył kiedyś. Powiadam ci równy gość, uczynny i koleżeński. Panie Łaziku, gdzie jest ulica Oranżadowa? Gdzie jest ulica Oranżadowa? Aha. Myślę, panie Trapciu, że gdzieś w Nowym Osiedlu. O... Może będzie wiedziała Pani Wywrotka. Ona pracowała tam niedawno. A, e, racja. E, spytamy Panią Wywrotkę. A, a, a przy okazji poznajcie się. To jest mój przyjaciel Dodo. <grymne> bardzo mi przyjemnie. Łazik jestem. I mnie bardzo przyjemnie. O, właśnie nadjeżdża Pani Wywrotka. Zapytajmy ją, gdzie jest ulica Oranżadowa. <grymne> Gdzie jest ulica Oranżadowa? Dręczy mnie bardzo sprawa ta. Gdzie jest ulica Oranżadowa? Może ją droga pani zna? Gdzie jest ulica Oranżadowa? Dręczy nas bardzo sprawa ta. Oranżadowa, może ją droga pani zna? Niestety, znam wiele ulic, na przykład brukową, piaskową, asfaltową, ale oranżadowej nie znam. Nadjeżdża ta gruba pani polewaczka, może ona będzie wiedziała. Ojej, odsuń się Dodo, pani polewaczka jest nieco opryskliwa. Pani polewaczko! Gdzie jest ulica? Oranżadowa. Dręczy nas bardzo Sprawa ta Gdzie jest ulica? Oranżadowa. Może ją droga Pani zna Jakieś głupie dowcipy Wiecie chyba, że do polewania ulic Nie używam oranżady Do tego wystarczy zwykła woda a jeśli nie wierzycie? Nie, nie, nie, nie, nie, <śmiech> nie trzeba. Pani Ale proszę nie polewać. O, to, to nie były dowcipy. Pytaliśmy o tę ulicę poważnie. Pytaliście poważnie? Mhm. Nie znam takiej ulicy. Znam ulicę Kubusia Puchatka, Longinusa Podbipięty, nawet Zbójnika Ondraszka, ale o takiej nie słyszałam. Ej, panie Dźwigów, czy pan słyszał? E, czy słyszałem? O czym? Czy jest ulica Oranżadowa? Dręczy nas bardzo sprawa ta. Oranżadowa, może ją pan, nie pan je zna. Jestem ciężko pracującym pojazdem. Bywam na ulicy Fabrycznej, kolejowej, przeładunkowej. Dajcie mi spokój z waszą oranżatą. Takiej, to nie dla mnie. Oranżadową ulicę może prędzej znać jakiś elegant. O, na przykład, ten, ten, który tam wygrzewa się na słońcu a nie po Znowu ktoś mnie woła. wprawdzie nie znam licy oranżanowej, ale podoba mi się ta melodyjka. La, la, la, la. La, la, la, la. <śmiech> pani Wybrodko, można panią prosić? <śmiech> Może kiedy indziej, panie polonezie. Dziś na tańce nie mam czasu. Robota czeka. A pani, droga polewaczko, skończyła już pracę? Hmm, skąd mam jeszcze polać ze 20 ulic? Ja mam wyładować dwa bardzo długie pociągi. A ja muszę połazić po mieście, załatwić to i owo. Serwus, panie Trapciu. Trzymaj się, Dodo. Jakieś niemuzykalne towarzystwo. Pewnie żadne z nich nie umie tańczyć. O. Nie masz pojęcia, Trapciu. Jaki jestem szczęśliwy, że przedstawiłeś mi swoich znajomych. Nigdy nie przypuszczałem, że poznam osobiście tyle wspaniałych samochodów. Przedstawię ci samochody jeszcze wspanialsze. Takie, o których nawet ci się nie śniło. Naprawdę, Trapciu? Słowo honoru? Słowo honoru! Jesteś kochany! Słowo. Dawaj koło, Trapciu! dawno, że przedstawisz mi jakieś wspaniałe samochody, o których mi się nawet nie śniło. Hmm, to nie jest takie proste. No ale spróbuj. A więc zamiast mnie zjawi się tu bardzo dziwny samochód, który był moim dziadkiem. A może nawet pradziadkiem, a zwał się Moto dziadio. Moto. Dziadziu, czyli ja, sporo bo dzisiaj mam. Wędrowałem przez ten świat siedemdziesiąt parę lat. Ale dla was jeszcze raz chcę przywołać dawny czas. Patrzcie na mnie, jestem młody jak za dawnych lat. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, cofnąć chcę, czas ubiegł. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, chcę pokazać wam ubiegły wiek. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, wróci czas, dawny czas. Wołam was, wzywam was, witam was, przyjaciele młodości mej. dobry, nazywam się Dodo, jestem przyjacielem Trapcia, a pan motodziadzu jest jego dziadkiem, prawda? A, a może pradziadkiem? Jestem jego pra, pra, pra, pra O, Ojej, to pan jest chyba najstarszym samochodem świata. Wcale nie, ja też miałem swoich dziadków, pradziadków, nawet pra, pradziadków. Moim dziadkiem był, no, wspaniały pojazd, bardzo wysmukły, bardzo elegancki, o, o, o właśnie ten. O, ale on wcale nie ma dachu, co ten samochód robił w czasie deszczu? W czasie deszczu? No cóż, pewnie chował się pod drzewo, <śmiech> za to mój dziad, choć starszy i mniejszy, miał dach świetną składaną budkę, która doskonale chroniła go przed desztą. Bardzo śmieszny <my> ten pradziadek. <śmiech> <śmiech> Dawniej budził powszechny zachwyt, a teraz uważaj dobrze. Za chwilę wiedzie mój pradziadek, który miał nazwisko tak sławne, że chyba znasz je ty. A? Jak nazywał się ten motodziadzia prapradziadek? Nazywał się Fiat. Fiat? Mhm. Znam go doskonale. Polski Fiat 125, Polski Fiat 126. Tak, tak, tak ale mój prapradziadek Fiat wyglądał nieco inaczej. No, spójrz. Prawdzie przypominam do rozkazów, ale miał już prawdziwy silnik i benzynowy napęd. A nie można tego powiedzieć o moim pradziadku, dziadku, który miał napęd. Jest taki parowy. Nie przypuszczałem, że były na świecie takie dziwne samochody parowe. Były jeszcze dziwniejsze, były nawet, jeśli chcesz wiedzieć, były żaglowe. Żaglowe? Samochody żaglowe? Ja, ta, ta. Oto, oto, oto samochód napędzany wiatrem. Coś podobnego. Ale on chyba jechał tylko tam, gdzie właśnie dmuchał wiatr. Oczywiście. A jeśli wiatr zaczął dmuchać w inną stronę? No to i odjechał w inną stronę i jemu było zupełnie wszystko jedno. A, a czemu teraz nie jedzie wcale? Bo pewnie teraz wcale nie ma wiatru. O, biedny żaglowy samochód. Trzeba mu jakoś pomóc. Hej, przyjaciele! Tak, to was mówię. Do was, którzy nas słuchacie, dmuchnijcie mocno, dmuchnijcie wszyscy razem. Może pojedzie. No, mocniej, jeszcze mocniej. Świetnie, pojechał. Ale, A, ale i motodziadzia nam wywiało. A, widocznie dmuchaliście trochę za mocno. Trapciu, kochany Trapciu, dziękuję ci, że pokazałeś mi to wszystko. Nie wiem, czy działo się to naprawdę, czy tylko w mojej wyobraźni, ale przecież widziałem. Widziałem dokładnie i moto dziadzia, i inne stare samochody i to miasto sprzed lat. A dawniej miasto wyglądało zupełnie inaczej i ruch był podobno mniejszy. Wypadki zdarzały się też, ale nie tak często jak teraz. Powiedz mi, Dodo, ale no powiedz mi prawdę, czy ty umiesz chodzić? Czy ja umiem chodzić? Mm -hmm. <głos> Też pytanie, <głos> no, pewnie, że umiem. No, nie, nie zrozumiałeś mnie. Pytałem, czy umiesz chodzić szosą i po mieście. No, na przykład, gdy jesteś na spacerze za miastem, po której stronie szosy idziesz? Mm, po lewej stronie. Aha, dobrze. A wiesz dlaczego? Wiem. Idąc lewą stroną szosy widzę wszystkie nadjeżdżające samochody i mogę na nie uważać. Aha, bardzo dobrze. Szosą umiesz chodzić. A, a jak chodzi się po mieście? Po mieście? Aha. Po mieście chodzi się... O, Ojej! Piłka mi uciekła! Moja piłka! A, a, a, do, do wracaj! Dodo! do! do, do, do. Co się pan tak drze, panie Trapciu? Mój przyjaciel pobiegł za piłką, a boję się, że nie umie dobrze chodzić po mieście. Niedaleko stąd jest ruchliwe skrzyżowanie ulic. Pani Roś, ja muszę czekać na wujka Pumpu Pumpu, nie mogę się stąd ruszyć. Rozumiem. Pojadę za chłopcem, bo rzeczywiście może przytrafić się coś niedobrego. A... Chodź szybko, on jest zupełnie za, a to ten tak. Może by go przewrócić. A, lepiej go porwać! Wsiąść do nie wolno. Nie, nie ma woźć to tu, to tam, gdzie mu karzemy. A, dobrze. No, otwieraj drzwi! No czemu tak się grzebi? Bo ten, ten stręty trawat nie puszcza! Ach, ty, no za słabo ciągniesz. No! Ojej, pomogę ci! Broń się, broń się, ale już my mu pokażemy. Nie? Uch ty, a Ach! Ach! Ruszaj w tej Ach. chwili, bo ci wszystkie szyby potłukę. Widziała pani? Coś podobnego, kochana pani ciężarówko. Ano widziałam, kochana pani furgonetka. Trzeba było ratować Trapcia. Czemu Pani mu nie pomogła? My czemu nie pomogłam? Trapciowi ja rzeczywiście nie pomogłam, ale tylko dlatego, że, że... Aha, już wiem, jestem chora. Tak, jestem chora. Wszystkie cylindry mnie bolą w gaźniku, w bulgoce. Silnik mam przeziębiony bez przerwy. Kaszle i kicha. Sama Pani widzi, że jestem, jak to mówią... Nie nachodzi. Nie na, nie na chodzie. A może pani ciężarówka po prostu miała stracha? Nic podobnego. A jeśli nawet, to pani furgonetka też widziała wszystko. Ciekawe, czemu pani Trapciowi nie przyszła z pomocą? Ja? Czemu nie przyszłam z pomocą? Bo, no, no, no. bo, bo ja też byłam nie na chodzie. Tak. Właśnie koło mi się zacięło. Koło. Lewe koło. Aha. Niech pani sama powie, czy można jechać z kołem, które się zacięło. <śmiech> Co tam gadać? Pani także się zlękła tych łobuziaków, droga pani furgonetko. Biedny trapcio. Oj, biedny, biedny. Szkoda, że nie było tu jego przyjaciela. On by mu pomógł. Nie wie pani, gdzie ten chłopiec teraz jest? Dodo? O, widziałam niedawno, jak biegł w stronę wielkiego skrzyżowania. Piłka! Ojej, moja piłka! Panie Dźwiku, proszę podać mi tego chłopca. Ojej, ojej, dokąd mnie pani wiezie, okropnie pani trzęsie. Pani Wewrotko, proszę, doda, wysypać na ziemię. Już go wysypuję. Ojej, czego wy ode mnie chcecie? Co ja wam zrobiłem, gdyby to był mój kochany Trapcio? Właśnie Trapcio prosił nas o pomoc dla ciebie, bo wie, że nie umiesz chodzić po mieście. Biedny Trapcio, taki był niespokojny. Pojadę i powiem mu, że na szczęście uratowaliśmy cię w ostatniej chwili. Biegłeś na jezdnię przy czerwonym świetle. Czy przynajmniej wiesz o tym? Że się zrobiłeś? No wiem. Trzeba było czekać, aż zapali się zielone. I co potem? I dopiero wtedy wied na jezdnie. Źle, źle. Ani przy czerwonym, ani nawet przy zielonym. Nie wolno biegać na jezdne. Nigdy nie wolno biegać na jezdna. O, zapamiętam to. wywrotko. Zapamiętam, panie dźwigu, ale. Gdzie? jest na łazik. On jakoś dziwnie wygląda. Cały się trzęsie. Co się stało, panie łaziku? Ukradli. Porywali. Porwali? Co panu porwali? Mnie nic nie porwali. Trapcia porwali. Trapcia. Uprowadzili go. Ukradnie. Ukradli. Ukradli trapcia. Trapcia. trapcia? Co za nieszczęście! Kto to zrobił? Pewna znajoma ciężarówka widziała, jak podeszli do niego tacy dwaj. Jeden duży, drugi mały. Wsiedli i zmusili biedaka, żeby pojechał. Trapcio bronił się, jak mógł. Nie chciał ruszyć z miejsca. Warczał, piszczał, jęczał, zgrzytał, ale nie dał rady. I ci dwaj go uprowadzili. Uprowadziła. Tak, ale przecież widziała to ciężarówka. Nie mogła trapcia bronić? Nie mogła, była akurat zepsuta. Porwali twego przyjaciela, chłopcze. I to jeszcze nie wszystko. Najgorszą wiadomość zostawiam na koniec. Szybko, panie Łaziku, jaka to wiadomość? Pewien znajomy autobus widział trapcia za miastem. Na bocznej drodze, która prowadzi, wiesz dokąd? Do zerwanego mostu. O, do, do, do zerwanego mostu? To straszne, to okropne. No, biedny Trapcio może wpaść do rzeki Donut. Jedźmy, panie Łaziku, błagam pana. Jedźmy ratować Trapcia. Może jeszcze nie jest za późno. Jedziemy? <śmiech> Dalej nie wolno. Nie wolno? Przecież to jest właśnie droga do zerwanego mostu. Widzisz ten znak? Czerwone kółko mówi, że tam wjeżdżać nie wolno. Ojej. Dzień dobry. Kontrola drogowa. Gonię was od samego miasta. Ojej. Czemu to jechało się tak szybko? Panie milicjancie, mój przyjaciel jest w niebezpieczeństwie. Za chwilę może wpaść do rzeki. Trzeba go ratować! O, jak trzeba, to trzeba. Siadaj, chłopcze. Jedziemy. A, a ten znak, proszę pana! Wy trzeba pędzić na ratunek. My, milicjanci, mamy specjalne prawa. Idzie jedzie Trapcio. Już zbliża się do urwiska. Biegnijmy, panie milicjancie. Mm -hmm. Chwyćmy mi samochód za tylny zderzak. Ciągnij mocno. Ciągnij, bo spadnie. Trzymaj się, Trapciu. Nie spadaj. No, no, no. jeszcze, jeszcze trochę. Mocno, no, no, no, razem. Chopciu! siup. siup. Użyj, dawaj, chodu. Oni milicjancie! To ci porywacze! O, oni chcą uciec! Ech, nie bój się... Dam sobie z nimi radę! Nie chciałem odzywać się przy obcych, ale teraz kochany dodo... Do, dziękuję ci bardzo za to, że mnie uratowałeś. Ty uratowałeś mnie? Ja uratowałem ciebie Aha. zwyczajnie, jak to między przyjaciółmi. Nie ma o czym mówić. Żeby tylko ta ulica Oranżadowa odnalazła się wreszcie. Ojej! Kogo ja widzę? Pan Polones, we własnej osobie, ojej! Wieści wśród samochodów rozchodzą się lotem błyskawicy. Wiem już, chłopcze, o twym dzielnym czynie i w nagrodę przywożę ci mały o, dziękuję. To na pewno cukierki. Cukierki. Ale jakie? Prawdziwa mieszanka czekoladowa. Czekoladowa? Czekoladowa. smacznego chłopcze. Pa. Pan Polonez, elegancki, jak zawsze. Oranżadowa. Dodo, a co się stało? Czekoladowa. Co? Czekoladowa? Oranżadowa. Ale. Czekoladowa! I sobie, Trapciu, A? ulica, której szukam, wcale nie nazywa się Oranżadowa, tylko Czekoladowa. Ojej. Ja bardzo lubię czekoladę, ale jeszcze bardziej lubię Oranżadę <grym> i dlatego trochę mi się pomyliło. <grym> <grym> trochę mu się pomyliło, ależ Dodo, jeśli ty szukasz ulicy Czekoladowej, to dowiedz się mój kochany, że przy ulicy Czekoladowej właśnie my mieszkamy. Wujek pumpu-pumpu i ja! To może wujek pumpu-pumpu jest moim wujkiem? <grym> Tym wujkiem, do którego przyjechałem! <grym> Bardzo możliwe! Wsiadaj, dodo! Jedziemy na ulicę czekoladową! <grym> na czekoladową! <grym> Jedno mi się tu nie zgadza. Jeśli wujek Pumpu pumpu jest moim wujkiem, powinien dostać list, który babcia wysłała i w którym zawiadania wujka, że ja mam przyjechać. Czyżby wujek tego listu nie dostał? Dostał, dostał, nawet wiem gdzie jest. Z tego się śmiejesz. Widzisz, wujkowi ciągle wydaje się, że ja skrzypię. I w różne miejsca podkłada mi różne takie dziwne rzeczy, żebym niby to nie skrzypiał. I właśnie wczoraj podłożył mi pod oparcie jakiś list. To, oparcie? Tak. O, tak! Mam go. I jeszcze nie rozpieczętowany. poznaje to list od mojej babci. A oto i wujek. Wysiadaj, powiedz wujkowi, kim jesteś. Wujku.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 Rzeczywiście, Trapcio. A skąd się, pom, pom, e, te, skąd się tu wziął? <grym> Znalazłem go, ale A. to już nieważne. Wujku, czy tak, tak. wujek wie, że wujek nie jest wujkiem Pumpu Pumpu, tylko że wujek jest moim wujkiem? A, no tak, że... Z... Czy to jest list pisany do wujka? A. W tym liście babcia pisze, że Aha. do wujka ma przyjechać siostrzeniec. Aha. I jeszcze babcia prosi, żeby wujek Aha. wyszedł na dworzec autobusowy. A co ty powiesz? A, a to ja lecę tam. O chwileczkę, wujku. Nie, nie, zatrzymuj mnie. Siostrzeniec pisze, że ma przyjechać babcia, więc ja muszę zaraz e, lecieć po babcie. Ale ależ nie. To co? babcia pisze, że ma przyjechać siostrzeniec. Aha, Aha tak, no widzisz, jak ja jestem pumpu... No oczywiście, siostrzeniec ma przyjechać. Ciekaw jestem, jak on tego wygląda. To musi być spory chłopiec, nie? O, taki jak ja. T -t Taki jak ty? <śmujesz> Możliwe, ale, ale puść mnie, puść mnie. No. Lecę na dworze z mojego ukochanego siostrzeńca. Wujku! O, co? <śmujesz> przecież to ja jestem tym siostrzeńcem! <śmujesz> a, a, a tak, no, niech cię uściskam, drogi chłopcze. Miło <śmujesz> mi, że, że trochę no, u mnie po, po, pomieszkasz. Tylko po, czy, czy nie, nie będzie ci się tu nudziło, co? W mieście nie masz przecież ani znajomych, ani, ani tego przyjaciół. No. Mam, wujku. Mam wielu dobrych znajomych i jednego serdecznego przyjaciela. Przyjaciela? Uh -huh. No, a powiedz mi, kto nim jest? Trapcio. trapcio. Trapcio jest twoim przyjacielem? Tak, wujku. To mój przyjaciel, trapcio. Niech każdy o tym wie. Ja bardzo lubię Trapcia, a Trapcio lubi mnie Aha. I odtąd piątek ty, niedziela, ja z tobą będę ze mną ty Gdy ma się przyjaciela, wesoło płyną dni Gdy ma się przyjaciela, wesoło płyną dni To mój przyjaciel Trapcio, niech każdy o tym wie Ja bardzo lubię Trapcia, a Trapcio lubi mnie Skąd piątek, czy niedziela. niedziela? Ja z tobą będę ze mną, ty. Nie ma się przyjaciela, wesoło płyną dni. Nie ma się przyjaciela, wesoło płyną dni.